Tutaj Jakub starski Groszek i jestem chory. Ja jestem chory i mi się nic nie chce. Cały dzień leżałem w łóżku. Trochę poczytałem, obejrzałem sobie film. I, i się nudzę i nawet nic nie jadłem. Nie chciałem jeść. Mi się nie chce jeść. Chce mi się jeść, ale mi się nie chce jeść. Coś mi się zjadę, nie. Zaraz coś zrobię do jedzenia. No nic. Ale, no i sobie tak obejrzałem film i obejrzałem sobie film. Jaki to był film? Chłopiec w pasiastej piżamie. Film naprawdę mi się podobał. Był genialny. Jeżeli ktoś by chciał sobie zobaczyć, to, to zapraszam. Na YouTube można znaleźć z polskim lektorem, z polskim lektorem film tak. Można znaleźć ładny film. Ale film dobry jest. On tak w sumie mogę powiedzieć w skrócie o chłopaku małym, ośmioletnim, który wraz z rodziną... Nie, który miał tatę żołnierza i wraz z rodziną przeprowadził się do... na leż Tyle, że to była wieś tam niby i tam mu się nudziło, nie żadnych kolegów. Ten chłopak, bo... i tak dalej, i tak dalej. I zauważył sobie w oknie farmę i postanowił tam pójść w końcu i poszedł tam i to okazało się, że to był obóz, obóz koncentracyjny i tam sobie znalazł kolegę tak jakby no i resztę sobie obejrzyjcie, bo dobry film, naprawdę co mogę jeszcze powiedzieć w dzisiejszym super odcinku że czytałem dzisiaj teorię portali, która mi doszła niedawno. Książka, też dobra książka. Naprawdę też polecam. Martina Lechowicza. Można zakupić, dość tanio. Niecałe 40 zł czy 40 zł, czy nie wiem, już tam. Yy, można zakupić na teoria.pl. Polecam. Książka. Można się ubawić nieźle. Właśnie. I co jeszcze chciałem powiedzieć, bo kurczę, taki krótki odcinek, nie może być takiego krótkiego odcinka. Chcę, żeby był większy odcinek, bo, bo, bo, bo no właśnie, chcę, żeby był odcinek taki lepszy trochę, ale nie będzie lepszy, bo mi się nie chce. No, kupiłem sobie jeszcze książkę Bera Szkołę Przetrwania, kult, kultowy poradnik, survivalowy. Też dobra książka, wszystko jest ładnie opisane. Tak sobie z ciekawości. No właśnie. Wszystko jest ładnie opisane. Naprawdę tak. też polecam książkę. Dobra. Dzisiaj jest tak bez tematu w ogóle gadanie o niczym, o niczym, o niczym. O, o wiem o czym mogę powiedzieć. O tym że ostatnio byłem w Berlinie. Byłem sobie w Berlinie. Tak, to będzie dzisiejszy temat. Będzie dzisiejszy temat, gadanie o niczym. Byłem w Berlinie. I byłem w tym Berlinie. Jeszcze raz powtórzę, że byłem w Berlinie, bo miałem wycieczkę do Berlina. W Berlinie byłem. I w tym Berlinie, w którym byłem, w tym Berlinie sobie zwiedzałem, bo byłem w Berlinie. I sobie tam zwiedzaliśmy, ale to była wycieczka szkolna, nie żadna klasowa, tylko była organizowana przez panią od biologii. Lubię panią naprawdę, w porządku jest, ale znaczy nie lubię biologii. To jest, biologia jest straszna na moje. W ogóle cały biochemia, wszystko to jest tragedia na moje, ale no nic, potrzebna jest. No i y, pani organizowała konkurs, konkurs... Mój mózg wysiada po dzisiejszym dniu, ale pani organizowała tą wycieczkę i tam jechało paru nauczycieli. Akurat ja miałem najlepszego nauczyciela, jakiego w ogóle chciałem mieć. Nauczyciel super. Pan od WF-u, nie mój niestety, ale jest ok. Też mam innego pana od WF-u i też jest w porządku. Znaczy w porządku, staruch, nie? Staruch, który uczył moją mamę, która ma no, 40 lat temu, nie? 30, ileś tam lat temu. Nie chcę się liczyć. Właśnie. Czy 24, nie, o no 24 lata temu. Uczył moją mamę, ja, moją panią od matematyki. No, e, to nie ten temat. I ten pan też jechał. Na początku sobie jechaliśmy autobusem 6 godzin. Jako, że mam chorobę lokomocyjną, to musiałem wziąć sobie aviomarin. No, musiałem wziąć marin. i byłem w Berlinie. No, ja nie wiem o czym gadać w ogóle. Wiem, co zwiedzaliśmy. Sześć godzin jazdy autokarem i wysiedliśmy koło... koło? muru berlińskiego, który oddzielał wschodnią część Berlina niegdyś od zachodniej. Już nie pamiętam, na której części panował komunizm i nam gorzej było, ale pan nam opowiadał, pan przewodnik, taki trochę pedałkowaty, ale to już nie jest tą sprawą. Ja się tym nie powinienem interesować. Właśnie. Tak, i byłem w Berlinie. Halo, raz, pięć. No, i byłem w tym Berlinie. Byłem w Berlinie i pan tam był, który opowiadał nam, że była próba ucieczki z tego właśnie, z tej części wschodniej czy tam zachodniej, z zachodniej części prawda? No, z zachodniej części była ucieczka i tak to ładnie wszystko zorganizowali, że potem zaczęli to wszystko obraniać i w ogóle, wszystko, a, a, ram, tam, tam, ciachu, ciachu, bu, bu i w ogóle. No, nie można było stąd wyjechać. Generalnie niczym. Byłem w Berlinie. O, tak, byłem w Berlinie. To jest to. No i potem wsiedliśmy jeszcze raz do autokaru. Po drodze mijaliśmy jakieś tam bzdury w rachuciachu. I wtedy pojechaliśmy do Bramy Branderburskiej. I tam się zwiedzaliśmy, mieliśmy chwilę czasu tam, 10 minut, ale to tylko, bo tam były takie ludzie, żydzący pieniądze, przebrani za jakieś zwierzęta. I był goryl, była kura i był misiu, tam niedźwiedź, co to było, to ja nie wiem, jeszcze było coś, ale nie wiem, co to było. I potem poszliśmy na rajstak, znaczy nie zwiedzaliśmy, bo niby terroryści. I na ten raj, tak mieliśmy wejście, ale nie wchodziliśmy w końcu. No i potem już pojechaliśmy do Tropical Island. Tropical Island. Wyspa tropikalna. I tam byliśmy na noc. I w ogóle wszystko tam. Tam można było się do pierwszej kąpać. Wszystko można było. Tam było tak super. No my się kąpaliśmy do 23:00 rano sobie poszedł, ale noc muszę powiedzieć, że to jest najgorsza noc w moim życiu, najgorsza, twardo, muzyka grała, nie dało się zasnąć, naprawdę, ciężko, naprawdę, no i tam byliśmy sobie, kąpaliśmy się do 23:00 i wtedy z powrotem na te leżaki, tam spaliśmy i rano sobie na śniadanie, potem do wody i byłem na obiad, do wody i do Domciu. Już jechaliśmy o 23 i w Domciu byłem. Następnego dnia. No. I fajnie. I to wszystko. Dziękuję. Kurczę, chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale niestety nie powiem nic, bo nic nie wiem. Nic. Wiem, że jestem chory, i że we wtorek kiedy do dziadka pociągiem. I co jeszcze mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Coś chciałem powiedzieć, a już nie mogę nic powiedzieć, bo już mi się nie, nic nie chce. Strasznie. A, mogę tak ten, bo tu widziałem komentarz taki, gdzieś tu, o. Mm -hmm, mm -hmm. Popraw sobie Fida RSS, bo mi Polcaster nie ogarnął Cię. Hmm. Zobaczymy, co da się zrobić. Zaraz tu wszystko zrobię i jest. Tutaj jak coś chcecie pytać, czy coś, to w komentarzach. Ja zawsze tu coś odpowiem. Wszystko. No jakiekolwiek pytania. No prawie jakiekolwiek, bo niektórych rzeczy to kompletnie pojęcia nie mam. No i, i i i co jeszcze? Cześć, papa? Już ten papa? Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Co? Nic chyba. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć najważniejszą rzecz w tym odcinku, bo to o tym miał być w ogóle zupełnie cały odcinek. Otworzyłem płatki i mam taką fajną zabawkę rakietę, nie? I sobie już wziąłem, wziąłem sobie. Yy, powklejałem naklejki i patrzcie jak lata. Widzieliście? Nieźle nie. No to dziękuję. Do widzenia.